Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41200.pl Elżbieta Laskiewicz Zapraszam Bez emocji sobie Kocham Cię Sosnowcze Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca Świat Miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, dobry Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno kocham cię Sosnowcze był absolutnie szczere. No, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Teatr Zagłębia, zniesiony według projektu Karola Stoczkowskiego w 1897 roku, dziś jest powodem do dumy. Wówczas Sosnowiec jeszcze przez długich 5 lat nie był miastem, a ziemie polskie cieszyły się jedynie sześcioma takimi obiektami kultury. Poprzez lata sosnowieckich widzów gościło wiele znakomitości. Jedną z nich jest nasz dzisiejszy gość, od 38 lat związana z teatrem Zagłębia, niesamowita pani Elżbieta Laskiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Elu, 38 lat, ma czasu. może nam Pani yy, powiedzieć kilka słów o początkach Pani kariery, jak to się zaczęło? E, już mówię. W ogóle nie chciałam być aktorem dramatycznym, tylko chciałam być, ponieważ skończyłam Wydział Lalkarski, chciałam być aktorką, yy, lalkarką i dostałam propozycję w Krakowie. No ale niestety tam były znacznie gorsze warunki, a poza tym ja jestem Zagłębianką, więc jak przyjechałam tutaj z kolegą, który się chciał tu zatrudnić, no to niestety kolegi nie zatrudnili, a ja zostałam zatrudniona i tak zostałam. No tak sobie pomyślałam, że, że skoro moi koledzy, przyjaciele, rodzice stąd pochodzą, więc może ja tutaj na chwilę zostanę. No i tak zostało przez te 38 lat. Ale ogólnie, Panie to Pani ponoć chciała być lekarzem. Tak, to prawda. To znaczy, może nie tyle ja, co rodzice sobie wyobrazili, że, e, że ja będę lekarzem. Natomiast oczywiście, jak to młodzi ludzie, zakochałam się nieszczęśliwie i chciałam wyjechać jak najdalej. I wyjechałam aż do Wrocławia, dostałam się do szkoły teatralnej i tak zostało. Rok studiowałam na biologii, ponieważ nie zdążyłam przerobić fizyki, bo wtedy był egzamin z biologii, e, z Fizyki i chyba z matematyki, nie, nie z chemii, z chemii, z chemii. No właśnie, akurat Wrocław. Dlaczego akurat Wrocław? Jak to się stało? Ukończyła Pani, Pani swoją wyższą szkołę teatralną we Wrocławiu? Lalkarstwo akurat. Tak. Z wielu aktorów naszego, z naszego teatru jest po lalkarstwie. Czy to jest gwarancja sukcesu? Ehm, ja nie wiem, czy to jest gwarancja, bo gwarancją jest ciężka praca i zdolności. Czy ja wiem, no na lalkach uczymy się takich samych przedmiotów, jak na dramacie, plus lalki. Więc i, i są też takie przedmioty jak um, rozwijające całe stworzenie całego spektaklu. Także ja uważam, że aktorzy, lalkarze są lepiej wykształceni. Pani, oprócz tego ukończyła Pani podyplomowe studia w zakresie menadżerów kultury, uzyskała Pani dyplom aktora dramatycznego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest Pani bardzo pracowitą osobą. Ja w ogóle lubię się uczyć w Szkole Głównej Handlowej. Po to się uczyłam, żeby zostać dyrektorem, ale dyrektorem teatru lalkowego. No niestety nie udało się z różnych powodów, nie chcę już mówić jakie to były powody. W każdym bądź razie, no tak się, dużo się nauczyłam, dużo się nauczyłam. Cofnijmy się teraz do roku 1978 i Pani pierwszych kroków w teatrze Zagłębia. Jak przyjęła Panią ekipa? Jakie były pierwsze przedstawienia? Ja myślę, że ten teatr, ponieważ to jest jedyny mój teatr, w którym pracowałam, a ja rozmawiając z kolegami, wiem jak to jest też w innych teatrach, czy jak w innych teatrach było, to muszę powiedzieć, że Teatr Zagłębia jest przyjazny aktorom, a młodym zwłaszcza. No i byłam bardzo mile y, przyjęta, co prawda miałam trochę stresu, ponieważ pierwszy spektakl musiałam w dwa tygodnie zrobić do premiery, ponieważ koleżanka zachorowała. Musiałam zrobić zastępstwo i, i wyjść na scenę. Ale generalnie bardzo dobrze. Czy cały sw całą swoją karierę Pani spędziła w Teatrze Zagłębia, to ja tutaj akurat mam małe wątpliwości, wiem, że pół roku pracowała Pani w Toronto, tak. w kulturalnej stolicy Kanady, tak. dwójpółmilionowe miasto, dziesięć razy <laughs> większe od Sosnowca, ponad dziesięć razy większe. Jak się Pani tam pracuje? No jest? nie, no, jak się pracowało, to nie jest tak. Jadąc z samolotem tam dowiedziałam się od ludzi, którzy lecieli do Toronto, że jest Teatr Polski. No i postanowiłam sobie tam poszukać tego teatru i może się zaczepię, bo ja pojechałam z niczym tylko z biletem. No i jak tam dojechałam, dowiedziałam się, że jest teatr. Poszłam na spotkanie, ale to była próba ich i no do tego spektaklu akurat mnie nie zaproszono, natomiast zaprosiła mnie z tego zespołu koleżanka do zrobienia filmu, ponieważ ona zdawała na reżyserię i poprosiła, czybym nie pomogła jej nakręcić tego filmu tam dla dziesiątego kanału telewizji to były takie, to jest taki kanał, gdzie grają yy, i prowadzą yy, różne audycje, a to Polacy, a to Włosi, a to Ukraińcy to tak międzynarodowy, więcej, kanał. Tylko, międzynarodowy kanał, tak no ale ona się chciała koniecznie dostać też do yy, na reżyserię, w związku z tym jej powiedziałam, że ja jej pomogę a ona powiedział, że ona mnie pomoże ale ponieważ ja byłam taka przezorna <śmiech> i zabrała ja mam tam ze sobą Cały strój klotki, plotki. To jest takie, jak moje dziecko było malutkie, musiałam zrobić do przedszkola cały występ. W związku z tym... I później przez lata pracowałam właśnie tą ciotką klotką tu na naszym terenie, ale tam również. No, muszę powiedzieć, że ja nie tylko tam właśnie i, i tą ciotkę klotkę, ale ja robiłam różne rzeczy. Bo jadąc tam zrobiłam kurs masażu leczniczego. Tam tak, bawiłam dziecko. Szukałam właśnie takiej, żeby, żeby gdzieś tam w klubie masować i, i zarobić. Różne rzeczy robiłam. Prasowałam koszule męskie. Co się tylko dało i równocześnie byłam też szefową kuchni na weekendy, no i to było tak, że oczywiście na numerek, bo nie na dowód, na numerek mojej kuzynki, no ale niestety oni tam mówili na mnie, Basia, Basia, ja nie wiedziałam, że to do mnie, co głucha jesteś, nie słyszysz? No ale, ale muszę powiedzieć, więc ja wszystko. Umiem, no nie wszystko, przesadzę. Wróćmy, wróćmy z Kanady do Sosnowca. Tak? Teatr Zagłębia w czasie 30, ponad 8 lat już pracy w Teatrze Zagłębia. Miała Pani okazję poznać niesamowitych reżyserów, aktorów, wybitne postacie naszej kultury. Zacznijmy może od reżyserów. Których pani tak bardzo dobrze wspomina jakoś? Znaczy, ja myślę, że wszyscy są y, dobrzy, dlatego że od każdego można się czegoś innego nauczyć. Każdy z reżyserów y, inaczej prowadzi sztukę, czy inaczej prowadzi aktorów. I byli tacy reżyserzy, którzy nic nie mówili, tylko mówili proszę, dziękuję. I to było wszystko. A inni ustawiali y, kroczek po kroczku kolegą na scenie. Więc to różnorodne. Nie będę nikogo y, wymieniać, dlatego że nie chcę kogoś wyróżnić, a o kimś y, zapomnieć. A aktorzy może, których który Pani ze szczególnym sentymentem wspomina? Z Boże, pani jakoś lepiej już nie żyją. <głos> to może tym bardziej warto Przed... ich wspomnieć. Właśnie, przede wszystkim y, mój kolega starszy, sąsiad mieszkający kiedyś nade mną, no nie żyje już, w świętej pamięci Włodek figura. E, świetny kolega, świetny aktor, bardzo dobrze się z nim e, pracowało i uważam, że mało się poświęciło w mieście dla niego czasu. Boguś Weil, świetny aktor. Ale e, były takie czasy, że aktorzy nie, e, nie myśleli, o tym, żeby być w telewizji, że tylko żeby grać. masę aktorów. Zosia Jarończyk. No bardzo dużo, bardzo dużo. To już prawie ich nie ma, bo albo powyjeżdżali, albo wymarli. No, przez blisko 40 lat, Panie Lud, na pewno było ich bardzo wielu. A może Pani pamięta jakieś szczególne takie incydenty, które Pani zapadły w głowie? Sztuka Paryżanin, wiem, że się kojarzy mnie, Pani zapewnie też, yy, zapewne też z niejedną taką ciekawą sytuacją, która się zaczęła na scenie. Wiem, że grając yy, ze Zbigniewem Raczejkiem, z dyrektorem naszego teatru, mieliśmy taką scenkę, gdzie. I uciekła Pani ze sceny proszę? Tak, ale to tak się zdarza. To znaczy, to jest tak. Ze śmiechu że, naturalnie. Ze śmiechu. To jest tak, że jak aktor gra w farsie, a jeszcze jest młody, to koledzy robią różne dowcipy. To jest po pierwsze. Po drugie, jak to jest setny spektakl albo ostatni, to zawsze był taki zwyczaj, że się robiło kolegom numery różne. No i Zbyszek na pewno opowiadał właśnie o Paryżaninie, kiedy to było setne przedstawienie i każdy jeden drugiemu robił dowcipy. Paryżanin to jest taka sztuka o rozbieraniu się. Znaczy wszyscy się rozbierają. Oczywiście nie wszyscy się do, zupełnie rozebrali. Widzowie nie muszą się rozbierać. Nie. Natomiast kolega Jacek, który grał tam jedną z, z postaci, on zawsze wychodził na scenę, tu przykryty pledem, a nogi miał gołe, no i robiło wrażenie, że jest rozebrany. No i my oczywiście odpowiednio reagowaliśmy jako te postacie. No i setne przedstawienie. My patrzymy, a tu Jacek wychodzi, ale w ogóle goły. Tu miał tackę zastawioną, obrócił się, ja zrobiłam. Czyli pośladki nie nagie, tak? Nagie, tak. No i uciekłam ze śmiechu, bo ja nie wiedziałam, czy ja mówię, nawet hmm. się nie przypatrzyłam koledzy dobrze, <śmiech> była taka okazja. <śmiech> ale, ale były jeszcze różne rzeczy, bo. Kurę, kurę pani dostała. Kurę dostałam, tak, bo posłaniec przynosi kurę upieczoną na przyjęcie, a ja tutaj dostałam żywą kurę. Na, po prostu rekwizy, za, Tak, rozbudzi. zrobili dowcip i, i, i ja mówię co to jest kurwa a co ja mam z nią zrobić? Do lodówki Zbyszek mówi. <grym> Mówiliśmy tutaj o Paryżaninie, o takim przedstawieniu, natomiast na pewno jeszcze było wiele przedstawień, które Pani pamięta. Spośród ponad 80, w których Pani zagrała, bardzo, co Pani tak utkwiło? Bardzo dużo. Pierwsza to jest miesiąc na wsi, Turgieniewa, ponieważ to musiałam zrobić w ciągu dwóch tygodni, więc to jakby do tej pory pamiętam. Potem był Paryżanin właśnie. Paryżanin, który y, grałam dwa razy w Paryżaninie, pierw właśnie tą Marię, a później y, matkę. Farsa. Uwielbiam farsy. Y, później były jeszcze inne farsy, ale na pewno Romo Julię. Też mieliśmy y, takie zdarzenie, że ja jako Julia tam y, piję ten y, płyn i usypiam, prawda, na katafalku. No i leżę na tym katafalku, za chwilę ma, mają wejść. No i nagle słyszę, pali się, pali się, pali się. No ja mówię, no to koniec. Ja, młody człowiek, młoda aktorka spłonę, ale wiedziałam, że będzie kurtyna wodna. No tak, ja mówię, jak taka kurtyna lunie na mnie, no to ja się utopię. No ale co mam robić? Czy uciekać? Bo się zrobił nagle cicho. I Nie ma, nie ma, muzyka się skończyła, znowu się zaczęła, a tu cicho publiczność też cicho. No więc okazało się, za chwilę już koledzy wyszli. no ale dalej odbył się spektakl do końca. Okazało się, że któryś z kolegów technicznych chciał sobie pochodnie rozpalić, żeby ładnie wyglądała na, na scenie i podpalił ją, oblał sobie tutaj ubranie, poparzył się po prostu. No i właśnie Zbyszek, obecny dyrektor, wziął tą boczną, tą taką kurtynką, bo bocznym szalem, u nas, się, u nas się to nazywa, zdławił to, no i oczywiście on pojechał do szpitala, a ja mówię, no żyje jakoś, więc też miałam takie przeżycie, mówię, będę sobie, tak młody człowiek i już umiera. Pani Lu, oprócz pracy w teatrze brała Pani udział także w kilku produkcjach filmowych. Wybrała Pani udział w grzesznym żywocie Franciszka Buły. Jak Pani wspomina pracę przed kamerami? To znaczy, przyznam się, że ja nie bardzo lubię film. Dlatego, że jak gram w teatrze, to ja sobie zbuduję Postać. Cały czas pracuje nad tym. A tutaj w zasadzie trzeba się nauczyć, powiedzieć ten tekst. No i nie oszukujmy się, to nie były wielkie role, żeby przygotowywać się nie wiadomo jak do tej postaci. No, ten grzeszny żywot Franciszka były, to ja zaczynałam, akurat dziecko urodziłam. No to była pierwsza rola pani syna. Prawda? Pierwsza, pierwsza <laughs> rola syna, tak, to jest z aktorem, tak. Tak, tak, tak. A inne to takie, naprawdę nie. Nie, nie warto o nich mówić. No, zdecydowanie trudniejsza jest y, gra aktorska na scenie. Widać całą postać, każdy gest, każdy ruch, nogą, ręką, za uchem i tak dalej, nie? Tak, tak. chodzi to... też jeszcze o to, żeby widzowie, którzy siedzą w ostatnim rzędzie na balkonie, Słyszę... też słyszeli. Bo jest taka tendencja młodych ludzi, uczenia, że on wychodzi na scenę i tak mówi, tak jakbyśmy teraz rozmawiali sobie po cichu. A ten głos musi dotrzeć tam, z jednej strony, z drugiej strony musi to naturalnie wyglądać. No, y, trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Pani Elżbieto, angażuje się Pani często w wiele akcji charytatywnych, stowarzyszenia, hospicja, prowadzi Pani warsztaty teatralne dla dzieci, widać entuzjazm w Pani działaniach, czy, czy czuje się Pani spełniona? Pewnie, że nie, bo jeszcze by się przydało więcej. W różne oczywiście, w różne akcje i wszędzie byłam zapraszana, natomiast to mnie przerosło, bo więcej miałam tych spotkań charytatywnych i miałam mało czasu na to i postanowiłam to na pewno zrobić wszystko i robię dla hospicjum, ponieważ hospicjum to jest nasze, sosnowieckie, a nawet zagłębiowskie, bo na naszym terenie takiego nie ma stacjonarnego, tylko jest to domowe, już zresztą tak wszyscy pracowali pięknie, że już mamy miejsce w Klimontowie, już z końcem roku będziemy mieć przepiękne oddanie tego miejsca, no i bardzo się cieszę. No my tutaj w teatrze organizujemy koncerty. Pierw to były koncerty z różnymi artystami, piosenkarzami z naszego terenu i z naszych teatrów. A ostatnio ogromne powodzenie miał koncert, mówi się o tym, koncert naszych aktorów, czyli tylko z naszego teatru. Ma Pani rację co do koncertu, bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałem o tym koncercie. Ludziom bardzo podobały się piosenki sentymentalne wykonywane przez naszych aktorów, skecze, scenki kabaretowe, tego też potrzeba w tym teatrze naszym. No właśnie, my, my, my też robimy, normalnie gramy farsy. W tym koncercie wyjątkowym dodaliśmy jeszcze scenki takie kabaretowe. No i doczytaliśmy się jeszcze, że tak. opróc pra, oprócz pracy w Teatrze Zagłębia prowadziła tak. Pani Teatr Bart. Tak. Sztuką wiodącą byłam były Łotrzyce, to sztuka dla widzów dorosłych. Tak. Może Pani słuchaczom przybliżyć fabułę? Jak się przyjęła ta sztuka? To był 2000 któryś tam rok. Albo tak, tysięcznie. trzeci albo czwarty, tak fabułę, no trudno, to napisała Osiecka. Agnieszka Osiecka, ja się dziwię, że, że to nie jest grane, bo to jest świetna sztuka. To jest sztuka o dwóch artystkach, które już mają swoje lata, w teatrze nie grają, więc grają po różnych knajpach, gdziekolwiek, byle by zarobić, garderoby nie mają, warunki okropne, no i, i tak, ale w sumie jest śmieszna, śmieszna, ale i tragiczna. E, taka i to, to był teatr, e, zaczęliśmy, oczywiście jeszcze w tym teatrze Bart e, robiłam, e, grałam e, w teatrze lalkowym. No i oczywiście i mój dyrektor umiał robić, e, ruszać lalkami, bo go nauczyłam, i, i, i koledzy, więc to naprawdę tak ładnie animują tymi lalkami, że szkoda mówić. Nawet Wojtek Leśniak, co prawda powiedział, że on by nigdy, to jest tak ciężka praca aktora lalkarza, że on, bo gradzimy kubusia Puchotka I Wojtek miał, Wojtek miał... Yy... Mówić i kubusie, ale sobie wymyślił, bo Wojtek nie lubi się uczyć tekstu, że on sobie napisze tekst i dana y, tutaj na jakiejś okolicy i będzie czytał. No i rzeczywiście, ale ja na szczęście, na szczęście grałam jeszcze Krzysiak, więc na zewnątrz. No i Wojtek gra, i tak. Wojtek gra. Ja muszę Wam to pokazać, bo ja myślałam, że. I tak. Strata dla naszych słuchaczy. <śmiech> tak. Wojtek chodzi, chodzi. Mówi, a lalka nie drgnie. Wojtek grał sobą po prostu, tak? Tak, sobą grał, a lalka nie drgnie. Później cały mokry mówi, Boże, jaki to zawód, straszny. Podczas gdy jest znakomitym aktorem, ulubieńcem na tym tak, wprost, tak, tak. jednak tak, z lalkami oczywiście. trzeba po prostu dopracować sobie technikę. Trzeba umieć, no, czuć to i umieć. Pani to przeglądałem sobie dzisiaj programy tak. teatralne z lat 90 -tych. Pani nazwisko pojawia się niemal w każdej sztuce teatralnej, granej wtedy w teatrze Zagłębia. W jakich sztukach dzisiaj możemy Panią zobaczyć? O Boże! Dzisiaj to tylko Ani z Zielonego Wzgórza i Tango. Jakie, jakie postacie Pani tam kreuje? W Ani taką francowatą babę. a, a... Ja W ogóle do Pani nie pasuje jakoś dziwnie. E ja kocham grać takie postacie. To znaczy, że Pani jest dobrą aktorką negatywny. E, natomiast natomiast w tangu to babcie, która jest, która umiera na scenie. <śmiech> no, w poprzedniej ale już zeszły sztuki, więc to są te sztuki, ponieważ choroba mi e, przerwała jakby ciąg, więc tylko zostały mi tylko te dwie sztuki. Pani Elżbieto, y, została Pani niedawno uhonorowana nagrodą Gloria Artis. To jedna z najważniejszych nagród państwowych trafiła w Pani ręce. W jakich okolicznościach przyjęła Pani informację o tej nagrodzie? No ja się ucieszyłam. To znaczy ja już jakiś tam medal mam, nawet nie wiem jaki. E, mam też złotą maskę za matkę w Balladynie. I, i, e, a tutaj no ucieszyłam się po prostu. E, wolałabym dostać nagrodę pieniężną, ponieważ bym te pieniądze mogła przekazać na hospicjum, bo taka jestem za się Pani zaangażowała. Tak, tak. To teraz taka kolejna ciekawostka. Tak. Czy prawdą jest, że Wiesław Drzewicz, który gonił nasze gar... te smerfy, ten tak. gargamel, omiatał kąty, które właśnie dzisiaj są w pani posiadaniu? Tak, to znaczy w tym bloku, w tej klatce, gdzie ja mieszkam, no wiele, wiele lat temu jeszcze przede mną, to część mieszkań było teatralnych. I tam mieszkali aktorzy i między innymi Drzewicz. Osobiście go nie poznałam, raz rozmawiałam przez telefon, że mieszkam w jego mieszkaniu, ale to prawda, to prawda. Smurfów po sobie nie zostawił. Nie, nie, nie miał jeszcze Smurfów. zresztą świetny aktor, dramatyczny, no i wiecie co, i to tak jest, a będą go wszyscy ze Smurfów pamiętać? Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. No, w no, labiryncie mam... na przykład. A, no <laughs> tak właśnie, no właśnie, tak. Pani Elżbieto, dużo energii Pani wkłada w pomoc dla hospicjum sosnowieckiego, no w budowę tego hospicjum, natomiast Pani też sama choruje. Możemy Och. powiedzieć coś o tym? Możemy, możemy. No, mam nowotwora, ale jakoś ja się nie przejmuję tym, że mam, bo każdy może umrzeć i ja też mogę. Natomiast interesują mnie też ludzie, którzy... ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona i i rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład nie chcą się leczyć, a to jest choroba przewlekła, to nie jest konieczne, że jeżeli ktoś choruje, to już musi umrzeć. No jak się umrze, no to trudno, natomiast psychicznie należy z takimi ludźmi rozmawiać i zachęcać ich do tego, żeby, żeby jednak się leczyli. Widzimy ogromną ilość pozytywnych fluidów od Pani płynącą. Chcielibyśmy Pani serdecznie podziękować za tą rozmowę, życzyć wszystkiego najlepszego, oczywiście również zdrowia, tego, żebyśmy Panią jeszcze na scenie mogli oglądać. No ja też mam taką nadzieję. <śm> <śm> <śm> <śm> Bardzo dziękujemy Pani Elu za spotkanie. Przemiłość. Ja, ja również, dziękuję.